Program Trzeci Polskiego Radia jest poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Groźne wichury nad Polską. Na Kujawach jedna osoba została ranna, gdy konar drzewa spadł na samochód. 16 osób zginęło już w te święta na drogach, prawie 200 zostało rannych, a przed nami jeszcze powroty. Na koniec serwisu wyjaśnimy, czym są śmiergusty i dlaczego dziś w Koniakowie są obowiązkowe. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem w północnej połowie Polski. W powiatach od Słupska do Półwyspu Helskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 85 km na godzinę. Na Kujawach silny wiatr łamał konary, zrywał dachy i linie energetyczne. Jedna osoba została ranna, wiele gospodarstw było pozbawionych prądu. Do groźnego zdarzenia doszło na drodze tużnice Dępieniec pod Grudziądzem. Drzewo spadło na przejeżdżający samochód. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. W Bydgoszczy wiatr wrócił słup linii telekomunikacyjnej, usuwano go z jezdni wraz z przewodami. Były także problemy z dostawami prądu. Awarie zgłaszano między m.in. w Chełmnie, w Dąbrowie Chełmińskiej, w Wombrzeźnie, Unisławiu, Chełmży, Łubiańce i Lubiczu. W miejscowości Żerniki w powiecie żnińskim wiatr zerwał linię energetyczną prowadzącą do jednego z gospodarstw. Strażacy z regionu informują, że do wieczora wpłynęło ponad 60 zgłoszeń związanych z pogodą, natomiast tej nocy wyjeżdżali do akcji jeszcze 8 razy. Usuwali drzewa i konary, które spadały na drogi. Tymczasem synoptycy ostrzegają, dzisiaj znowu wiatr może nam dokuczać. Jego porywie mogą osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Polskie Radio Pomorza i Kujaw Bydgoszcz, Marcin Kupczyk. Silnie powieje także w północnej części Wielkopolskiej na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia obowiązują do godzin wieczornych. Nocą Iran intensywnie atakował Izrael. Co najmniej dwie osoby zginęły w Haifie, gdzie rakieta trafiła w budynek mieszkalny. Trwają poszukiwania kolejnych mieszkańców uwięzionych pod gruzami. Syryny alarmowe było słychać także w centralnej i północnej części Izraela oraz w Jerozolimie. Kajfie. Ekipy ratunkowe do nas ciała dwóch z czterech osób, które w trakcie irańskiego ataku rakietowego znajdowały się w budynku. Irańska rakieta uderzyła w sześciopiętrowy apartamentowiec. Doszło do pożaru. Naruszona konstrukcja grozi zawaleniem. Irański pocisk po uderzeniu w budynek nie eksplodował, jak informuje Harec. Pożar wywołany został przez zniszczone butle z gazem. W nocy syreny alarmowe informujące o irańskich atakach rozlegały się w środkowej i północnej części kraju. W środkowym Izraelu doszło do 20 ataków, w których rannych zostało 5 osób. W Tel Avivie odłamki rakiet uszkodziły Między innymi cywilny parking doszło też do uszkodzenia jednej z sieci wodociągowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Rozolima. 16 osób zginęło już w te święta na drogach. Prawie 200 zostało rannych. Do tej pory doszło do 152 wypadków. A czekają nas jeszcze powroty do domów. Wzmożonego ruchu na drogach spodziewamy się od godzin popołudniowych, mówi arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Musimy się przygotować przed taką podróżą. Te dni wypoczynku nas rozleniwią, tak więc koncentracja na drodze i przygotowanie przed jazdą. Rozglądajmy się, szczególnie przy zmiany pasa ruchu na skrzyżowaniach, w rejonach, przejść dla pieszych. To są takie nefragiczne punkty, gdzie dochodzi do zdarzeń. Od piątku policja prowadzi akcję związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie świątecznym. Mundurowi sprawdzają przede wszystkim, czy kierowcy nie przekraczają do dozwolonej prędkości, a także czy są trzeźwi. Drugi dzień świąt to tradycyjne lany poniedziałek, i choć tradycja zwłaszcza w miastach już niemal zanikła, to są regiony, jak Beskid Śląski, gdzie dziewczyny polewano już w noc poprzedzającą lany poniedziałek. Tak zwane śmiergusty to wielkanocna tradycja kultywowana od pokoleń w Istebnej czy w Koniakowie, mówi Elżbieta Legierska-Niewiadomska. U nas w Koniakowie okropnie się polewali. I to były takie, wiecie, polewania, że całe pierzyny trzeba było z wykludzać. Mama okropnie wrześcieli, to by polewania, że hałpa musiała pływać. Nie inny woda, ale taki bici takimi właśnie brzozowymi buczkami po nogach. Śmigali pachołcy dziewkom. Potem brali jeszcze wodę do putni, do śkopców, aloli. I to jest zaszczyt, jak taki polo. Jeszcze w XV wieku dyngus i śmigus były odrębnymi zwyczajami. Dyngusowanie oznaczało wymuszanie pod groźbą polania wodą datków, najczęściej w postaci jajek. Słowo śmigus odnosiło się do oblewania wodą i smagania rózgą albo gałązką. Klimat W całym kraju dziś jakość powietrza jest dobra, a nawet bardzo dobra. Obecnie ponad 32% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych najwięcej z wiatru. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl A w ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie umiarkowane. Po południu na zachodzie, południu kraju i w centrum rozpogodzi się miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe burze. A na termometrach od 10 do 13 stopni chłodniej na północy i północnym wschodzie od 6 do 9. Autopromocja. Coś mi to lekko jak gdyby przypomina, nie? Więc mnie też właśnie. Też, te... Te... też pamiętam, ja też pamiętam, tylko zapomniałem. Powtórka z rozrywki, powtórka z rozrywki Rozumiem, panie majster Mam mówić? Niech pan majster mówi Tu żart odkurzony, tam dopcip sprzed lat Aha, chłe, chłe, chłe Proszę, Proszę mnie nie wystawiać na niewczesne żarty Nieraz mi to mówiono, nie. No, no, nie traćmy czasu Silny jest bezwład i przyzwyczajenie Że też pan Hetman nie ma większych zmartwień. Powtórka z rozrywki, Ota, Tylko na antenie trójki od poniedziałku do czwartku o 13.30. Do usłyszenia! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Max. Żydaki znikają raz, dwa. Max Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żywnego kończy dolnych. Afrofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Niemal 8 minut po dziewiątej. Słońce się powoli pojawia, wyłania z za tych burzowych, chmurzastych konstrukcji Przemyśliwieckiej 357. Może będzie słoneczny dzień. Krzysztof Sagan, Anna Lalka i Michał Nogaś. Polecamy się do południa, nie sami. Kilka dni temu studio Przemyśliwieckiej odwiedziła pani Marta Lipińska i dziś będzie z nami i będzie opowiadać. Kocham Cześć.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 a wcześniej Goldfrap, a jeszcze wcześniej Sebastian Tellier. Wlany poniedziałek do południa najważniejsi będą Pani Eliza i Pan Sułek. To zaczynajmy. Trójka. Radość moja jest ogromna. Zawsze marzyłem o tym spotkaniu, bo mam wrażenie, że znam ten głos od dziecka, ale tak oko w oko z Panią czy znaczy z Panią Martą. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani Pani Marto Lipińska ma na drugie Eliza w dowodzie już, czy jeszcze pani nie ma? Nie, nie mam, nie mam drugiego imienia w ogóle. No ale właściwie jest pani Elizą, prawda? No teraz troszkę jest też inne imię, które troszkę jakby yy, robi konkurencję Elizie. Mogę powiedzieć jakie? Jakie? Michałowa. Ale to jest telewizyjne. To dobrze, ale my się wspieramy. Te, te Oczywiście, sztuki. ale tak. jednak Eliza to Eliza nasza. No, no tak, ja też kocham Elizę ponad wszystko. I tyle lat po prostu funkcjonowaliśmy cudownie. I jednak jeszcze w sercach i pamięci różnych ludzi ona jest dalej. Mimo, że o tyle lat już nie gramy. Proszę sobie wyobrazić, zajrzałam do takich swoich notatek, że Jacek Janczarski autor Elizy nie żyje od 2000 roku równo tyle lat, czyli prawie 25, ponad a jednak, 25 ponad już 25, tak. To jednak i to, że ludzie są tacy, którzy poza tymi wiekowymi, ale jednak pamiętają. Czasem myślą ludzie, że, że to jest yy, nagrywane aktualnie. Nie, nie wiedzą, że to są powtórki. Nie wiedzą, że to są powtórki z rozrywki. No ale i tak tak kochają. I tak się bawią. Nawet jak jadą samochodem i sobie czasem słuchają w samochodzie, to też jest im miło. My się bardzo cieszymy z tego, że po latach niefajnych, powiedzmy szczerze, pan tak. Sułek wraca do programu trzeciego. Kocham Pana, panie słuku, mhm. ale to się wszystko zaczęło, Pani Marto, i od tego chcę zacząć, od Elizy Dwojga nazwisk, bo potem to już było tak, tylko Panie Słuku kochany, pani Elizo, a przecież Eliza Wymęga zarawiejska No to ta była jest, ta postać. Zgadza się arystokratka, tak. jakby nie było. Jak pani w ogóle się nie stała. Po prostu zaczynało się to podobno od tego, że Jacek Janczarski miał napisać znany przyrodnik z, z sympatii do przyrody, miał napisać spotkania z przyrodą. No i napisał, ale kiedy włączył do tych spotkań z przyrodą jeszcze Krzysia Kowalewskiego i mnie, to się okazało, że, że pobiliśmy wszelkie rekordy i właściwie jak powiedział Markuszewski, Jerzy, który był reżyserem wtedy tego słucha, powiedział, dajcie spokój. Ma być chłop, ma być baba i ma być śmiesznie. I tak już się stało i tak już było potem do końca. Czasem gejowy marucha dochodził do tego, który taką puentę mówił. Ale to było tak. I tak się to zaczęło. Od spotkań z przyrodą. Gdzie pani y, właściwie była jedną tylko z osób wchodzących w skład właśnie tej arystokratycznej rodziny. No ale tą wyklętą, bo się pani zakochała w jakimś takim... No hamowatym górze. No właśnie nie chciałem tego powiedzieć. No ale taka jest prawda. Taka jest prawda i co prawda byliśmy w związku długim i, i szczęśliwym, ale jednak on źle ją traktował, mimo że była arystokratką i leciwą panią. To może zanim o tej relacji niełatwej, to bym chciał zapytać, no bo pani jest przecież w szczęśliwym związku ze wspaniałym artystą, reżyserem, panem Maciejem Englertem. Jak pan Maciej reagował na to, że pani musiała w życiu zawodowym z takim hamem gburem się zadawać? No przecież wszyscyśmy uwielbiali te spotkania nasze i to, że słuchacze czekali na przedpołudniową kawkę w niedzielne Przedpołudnia. Czy to był taksówkarz, czy to był profesor medycyny, to wszyscy uwielbialiśmy to. Ja też czekałam, żeby sobie przy różnych czynnościach niedzielnych w domu posłuchać jeszcze tego, co nagrałam parę dni wcześniej. I myślę, że nie było osoby w moim otoczeniu, no, na czele z moim mężem, takiej, której by się nie podobały te nasze perypetie tego właśnie burowatego, słucha, który był stale w szkole podstawowej jeszcze <grych> i który mimo wszystko miał swój urok i wdzięk. No ale pani przecież z tą Elizą, wieczną rencistką, która uległa urokowi tego mhm. hamowatego góra nie ma prywatnie nic wspólnego. To była trudna rola do stworzenia? Nie, bośmy się wspaniale porozumiewali. Myśmy z Krzysiem Kowalewskim się rozumieli bez słów. Po prostu spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy, jak to grać. I w ogóle to było coś takiego, że po prostu myśmy nie przychodzili do pracy na nagrania radiowe, tylko myśmy przychodzili z wielką przyjemnością zobaczyć i posłuchać tego, nawet w naszym wykonaniu, co wymyślił Jacek Janczarski tydzień temu. Po prostu tak trafił w nasz gust, w nasz smak. Tak, tak sam z przyjemnością to pisał, do czego nam się przyznał, że też nie uważał tego za pracę. To jest, mówił, przyjemność dla mnie pisać dla was te odcinki. I nie było osób, które by po prostu nie poddały się temu urokowi. Nie miała pani takiej myśli, kiedy przyszedł pierwszy scenariusz do nagrania, że może to nie jest dla mnie? Och, skądże? To ja, ja uwielbiam takie wyzwania. Ja zresztą troszkę byłam w mylnym błędzie, myśląc, że strasznie zmieniam się, grając tą Elizę, że nadaję jej, znaczy kreacji jej takiej afektacji właśnie staropanińskiej, podwyższamy głos swój, żebym po prostu była kompletnie inna od ról, które równocześnie grałam w teatrze. No, ale okazuje się, że nie bardzo, że jednak strasznie dłużej z siebie dawałam, bo wystarczyło, że w Wychodziłam do sklepu po bułeczki do miasteczka, żeby mnie ludzie, jak się tylko odezwałam, poznawali. Wcale nie musieli na mnie spojrzeć, bo byłam w czapce niewidzce i, i w ciemnych okularach raniutko. I po prostu jak mówiłam to, ile ja płacę i już byli wiedzieli, że to jest Eliza. Skocham pana, panie słuku. A siła radia taki miała wpływ na pani życie, że ktoś naprawdę uwierzył w to, że pani jest tym facetem? Nie, myśmy taki surrealizm jednak grali w tym wszystkim, jak oni żyją, jak oni mieszkają w tym lesie, jak oni w ogóle nie mają sprzętów, nie mają pieniędzy, czekali tylko na emeryturę dziadka, który przysyłał i wtedy sobie coś tam kupowali. Nie, no to było absolutnie cudowne i wariackie życie tych dwojga, także nikt nie mógł myśleć, że naprawdę jest taka para gdzieś na świecie. Poza tym Laskiem Bielańskim. Czy to jest prawda? Czy pani temu zaprzeczy z pełnym przekonaniem? Chodzą takie legendy, że początkowo to w ogóle nie o Krzysztofie Kowalewskim myślał Jacek Janczarski, tylko o Kazimierzu Kaczorze. Nawet Przemyśliwieckiej nam wielokrotnie o tym mówiono. Oj, nie po co i dlaczego ten Krzysiek to w ogóle powiedział? Bo on się uparł, że taki jest prawdomówny. Mówi pani i... teraz jak pani Eliza. Tak. A tak pani on... oburzona. Jestem oburzona. I ja powiedziałam, Krzysiu, daj spokój. On coś tam, jed, jed, jeden odcineczek nagrywał. I od razu realizatorzy, wszyscy autorzy przeszliśmy na to, że jednak będziesz ty, tylko ty, jeden jedyny będziesz słukiem, a ja Elizą. Więc po co o tym mówić w ogóle i mieszać ludziom w głowach? To było dla nas, to było nasze. Czyli zamknęła pani temat. Tak. I mnie też tak. w ten sposób. Dobrze. To jaka, jaka była, jaka jest pani Eliza? Jak pani by tę swoją postać sama opowiedziała? Osoba bardzo dobra, jeśli idzie o charakter wielkoduszna, bo przecież wybaczała mu takie złe traktowanie. I jaki mężczyzna mógłby sobie pozwolić na to, żeby jakaś kobieta wchodziła mu tak na głowę, jak mnie Elizie wchodził na głowę ten sułek. Tylko cicho do mnie mówił co chwilę, żebym milczała i po prostu krytykował mnie i sprzeciwiał mi się. No nie ma takich par. A Eliza była po prostu dobra, spolegliwa, Czasem z poczuciem humoru traktowała różne rzeczy, śmiała się do rozpuku. No w ogóle para rozkoszna. A on, wiemy, że mówi pani jako o hamowatym gburze, ale coś więcej, co w ogóle mogło Elizę w tym słuku pociągać? Może poza fizycznością, jeżeli ona była jakaś imponująca? No, myślę, że też jego fantazja, jego poczucie humoru, to, że on różne rzeczy wymyślał, takie, które miały czy służyć im w życiu codziennym, czy rozbawiać właśnie panią Elizę, czy nawet gajowego Maruchę, no po prostu był niebanalnym człowiekiem i mężczyzną. A ta niebanalność męska na czym się... E... Nie mogę wszystkiego tu mówić. Hmm. Niesamowite, że pani wciąż zwraca uwagę na takie rzeczy. Jak to? Ja po prostu jestem dalej zakochana w Sułku. Mimo, że go nie ma z nami. Ale za kilka minut pojawią się wspólnie na naszej antenie pani Eliza i pan Sułek, a my z panią Martą Niebińską uśmiechamy się do państwa na naszym profilu na Facebooku. Można i do nas. Nie wciąż Spóźniona Miłość To tak jak gdyby Wcale jej To tak jak gdyby Wcale jej To tak jak gdyby Wcale jej Nie było nie Niewczesna Miłość Spóźniona Co z tą miłością zrobić mam Co z tą miłością zrobić mam Gdy już przyzwyczaiłem się Być sam Gdyby zjawiła się na czas Odmienić wszystko mogła w nas Ja sam byłbym kim innym Też Ale nie było wtedy jej I tak znaczyła coraz mniej Dziś już tylko jest tym, czym jest Niewczesna miłość Spóźniona miłość Choć nikt z nas nie powiedział nie Przypadek zdecydował, że To wszystko już nie zdarzy się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 Nikt z nas nie powiedział nie. Przypadek zdecydował, że to wszystko już nie zdarzy się. Już nie. Przypadek zdecydował, że to wszystko już nie zdarzy się. Naprawdę już nie zdarzy się. Już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 A wcześniej Andrzej Dąbrowski, który był z nami w studiu Przemyśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 kwietnia w nasze 64. urodziny. Ale dziś jest lany poniedziałek, a w lany poniedziałek wspólnie z panią Elizą wspominamy. Gotowi? Proszę teraz wszystko odłożyć i przez 7,5 minuty tylko i wyłącznie słuchać. Zaczynamy. Kocham pana, panie Sółku. Ach, jest, się go was. Jest, się. Dobra. Aż, aż. Ej, mocno się. Siedzi. Słowo honoru. Aha. Mocno pan go wbił, prawda? Aha. A teraz drugi jeździ. Boże, ojej, ojej, cholera, ja... Tu pan w palec, prawda? z całej siły, co za ból, cholera, jasna. Ojej. O, niech pan tego ojej, więcej nie, nie robi, nie... panie słuchu mężczy Oj, martwi to o pana. Cicho, nie, nie wiem, po co Buz. pan te gwoździe w ścianę, Ach. prawda? Ogólnie mało pani wie. No. A, a chciałabym Ach. wiedzieć to i owo, prawda? Wiedzieć to i owo, to każdy by chciał. Dlatego tego prosto z mostu zapytam pana, Ach. po co pan wbija te gwoździe tak gęsto? A to nie jest tak gęsto. Właściwie zastanawiam się, czy nie wbijać ich gęściej Ponieważ są według pana wbite za rzadko. Zgadła pani słowo honoru. No no, nie będzie pan chyba rozwieszał u nas jakichś obrazów. Nie będę. Bo i po co, panie sułku, prawda? Prawda. Tynko blatuje całymi płatami od tego wbijania. Ej, widocznie musi. Podłoga się zaniosła. To od oblatującego tynku. Nie szkodzi, panie słuku, prawda? No nikomu to nie przeszkadza. Potem pani posprząta Aha. i dobrze będzie. Ach. Ach. Ach. Ten będzie ostatni. Zresztą więcej gwoździ nie mamy. Gdzie mamy ten sznur od bielizny? Otrzyma go pan w rękach. Aha, prawda. Niech mnie pani przywiąże nim w pasie i dobrze zaciśnie. O, o, o, o, ale, ale, ale po co na litość bosko? Ojej. Mocniej! No, zawiązać na supeł czy na kokardkę? Na supeł oczywiście! Ojej! Świetnie! Ojej! A więc w drogę. A Dokąd to dokąd? W jaką Ach. drogę? Dość tych pytań! Niech pani patrzy. Oj... No. Spad, no. oh, oh. na. Ojej! Ojej! ja Bo Ojej! Ojej! Ojej! Pa pan Ojej! Chce się wdrapać na ścianę. Ach. Ojej! Och. Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! O! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Ojej! Nie, nic się panu nie stało. Nie. Nie. Ojej. Nic. No chyba nic. Ojej. Chociaż zleciałem na mordę słowo. Ojejku, konor... Ale i tak to bywa z alpinistami. Raz się uda, a drugi raz na mordę. Jasna. Ach, nie. Nie, nie, nie wiedziałam, że mieszkam pod jednym dachem z alpinistą. W ogóle mało pani wie. Nie wie pani na pewno o tym że zadaniem alpinistów jest nieustanna wspinaczka. A ale kiedyś przecież schodzą. Lub nieustanne schodzenie, aby następnie znów się wspinać. Tak to Uch. wygląda. Takie mamy życie. Twarde, ale ciekawe. A dlaczego ciekawe? No ona się pyta, dlaczego ciekawe? Bo ciekawe! Ale dlaczego? Nie ciekawi panią to, co może być na szczycie? Ciek, ciekawi, ciekawi, ale, ale żeby się tam wdrapywać z narażeniem zdrowia i, i niejednokrotnie życia? I widok stamtąd jest ciekawy. Z tego szczytu, cholera jasna. Idę! Uwaga! No? Jest! Masz jedna klavra jest. jest. Druga Dobra, O Boże! Cholera! Patrz znowu! znowu się... Urwał się. Twierdził pan, że każdy mocno siedzi. Ale nie tak mocno, jak twierdziłem, Ojech. człowiek popełnia błędy. Niekiedy drobny błąd alpinisty może stać się przyczyną niepowodzenia. I trzeba wracać do obozu. No i, tak jak ja obecnie, słowo honoru Nie, nie, nie, powoli, nie, nie powie powoli. pan, że wrócił pan do obozu. Tu nie ma żadnego obozu. No i do wczoraj nie było. Wczoraj założyłem to w pokoju obóz pierwszy. Nie, nie zauważyłam tego, prawda? A teraz mam zamiar założyć obóz drugi na ścianie. W połowie mniej więcej. Gdzieś pod samym sufitem założę obóz trzeci, z którego w przeciągu najbliższego tygodnia Ojej. mam zamiar zaatakować komin. Ojej. Jeżeli ma się rozumieć, Ojej. dojdzie do założenia trzeciego obozu. W co pan wątpi, prawda? No jak ktoś wątpi, niech idzie łowić ryby. A niech się nie pcha do alpinizmu. Alpiniści nie wątpią. Muszę tam dotrzeć. Dotrę, cholera jasna. Widać po panu, panie sułku, że żadna ściana się panu nie oprze. Ani ściana, ani kobieta tym bardziej. Cicho, I, I dlatego, panie sułku, jedyny... Za ten hart, za odwagę i bezkompromisowość. Ja pana kocham. Bardzo, bardzo pana kocham. Cicho, Kiedy pan będzie śmiało wdropywał się na ścianę, ja będę trzymała kciuki za pana powodzenie. Ja, dziewczyna alpinisty. Tylko nie dziewczyna. Oj. Idę. Śmiało, panie sułku. Ahoj, mój mały. W drogę. Ahoj. No i ja. Oh, bah, là, voilà. yes. yes, yes, yes, Ah Ah yes, yes, yes, yes, yes, Ojejku, o Boże, znowu pan zleciał ze ściany. Boli, boli. Za, za słabe stanowczo są te gwoździe. Boli, boli. Nie jest pan, panie suchu. małą muszką, żeby tak bezkarnie i lekko hadać sobie po ścianach. Oddychać nie mogę. Nie ma pan przylg. Boli, jakich przylg? Jakich przylg? To to za nowe urządzenie? Nic nowego. Każda mucha ma to od urodzenia. Dzięki przylgom może chodzić nawet po suficie. No, widziałem. No, no tak, lepiej niech pan sobie da spokój na dzisiaj. Znowu pan zleci. Ojej. No nie wiadomo, słowo honoru. I muszę tam dojść. No. no cóż, skoro pan musi. Nie, nie, nie będę stawała tak zwanym okoniem. No i założę drugi obóz. I zejdę spokojnie do pierwszego. I na tym koniec. Jak no. na razie. No. A jutro zobaczy się. Ojej, jej, jej. Ojej, słowo honoru cholera jasna. Zobaczy się boli. Na razie zobaczy się. Z zobaczy się. Panie słuchu, ma pan rację. Cicho. Boli cholera jasna. Z wejściem gajowego maruchy sprawa wspinaczki nabrała nowych rumieńców. Gajowy, stojąc na taborecie, z łatwością założył obóz trzeci, w którym do tej pory przebywa z panem Sułkiem i pije ulubioną herbatę z kawą. Do usłyszenia. Chcemy więcej. Do usłyszenia. Wiem. Kolejny odcinek Kocham Pana, Panie Sułku na naszej antenie za godzinę. Potem przyjdą noce, jak siwierne pod nasz dom. i wymyśliłem Ciebie dziś do południa na antenie programu trzeciego spotkania z Martą Lipińską, czyli z Panią Elizą. Ciąg dalszy rozmowy o tym, jak powstawało to słuchowisko, kiedy się zaczęło na dobre Przemyśliwieckiej, jak oni to grali i o tęsknocie po dziesiątej. Zapraszamy bardzo serdecznie. A ja przypomnę, że na naszym Facebooku zdjęcie Pani Mawdy, i mówiącego te słowa, uśmiechamy się do Państwa. Można się oduśmiechnąć za 5,5 minuty. Serwis na naszej antenie.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 Reklame